Radioterapia Do audycji Radioterapia napłynął drugi list od naszego słuchacza. Cieszymy się bardzo, że te listy zaczynają się pojawiać. My z Agnieszką jest psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej, po to jesteśmy, żeby Wam postarać się pomóc, skierować Was do odpowiednich specjalistów lub sami też możemy się z nimi skontaktować, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale powróćmy do naszego maila. Dotyczy on stresu. Osoba, która do nas napisała, żyje w ciągłym stresie, z tego powodu ma różne dolegliwości. Ten stres jest spowodowany pracą, wydarzeniami dnia codziennego, życia w ciągłym pośpiechu. I prosi o radę, jak taki stres można rozładować. Postaramy się odpowiedzieć i doradzić naszemu słuchaczowi razem z Agnieszką Żydonis, psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej, którą witam serdecznie. Witam Państwa. My zacznijmy od tego, że niemal połowa naszych dolegliwości może wynikać ze stresu, tak twierdzą amerykańscy naukowcy. Im jest on silniejszy i dłużej na nas działa, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania. Co to jest Stres. Stres jest normalnym i bardzo pożytecznym zjawiskiem, towarzyszy on człowiekowi od zawsze, co więcej dzięki stresowi i wywołowanej przez niego reakcji alarmowej w organizmie przetrwaliśmy jako gatunek. Możemy sobie wyobrazić następującą sytuację, nasz przodek jaskiniowiec opuszcza swoją bezpieczną jaskinię i wyrusza, aby zdobyć pożywienie. Nagle na drodze spotyka niedźwiedzia, który wygląda naprawdę groźnie. Jaskiniowiec reaguje wtedy gwałtowną reakcją stresową. W ułamkach sekund uaktywni się cały jego mechanizm fizjologiczny. Będzie miał przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie, przyspieszony oddech, więcej adrenaliny. A wszystko to po to, aby umożliwić organizmowi nadzwyczajny wysiłek, a więc albo szybką ucieczkę, albo walkę. Ten mechanizm zwiększył właśnie jego szanse przetrwania i w sumie całego gatunku. No tak mówisz o stresie pozytywnie, też go trzeba pewnie umieć w pozytywny sposób wykorzystać, ale ja czytałam, że do 90% wszystkich porad lekarskich wiąże się ze stresem. Nie da się tego tak dokładnie oszacować, ale rzeczywiście lista chorób, do których powstawania przyczynia się stres jest bardzo długa. Oprócz tych powszechnie znanych jak choroby serca, wrzody żołądka, można by było wymienić uporczywe migreny, zaburzenia płodności, łysienie, również zaburzenia nerwicowe i depresyjne. Co więcej, badania wskazują, że stres jest również jednym z podstawowych czynników wpływających na występowanie wielu typów nowotworów. Więc jak to można pogodzić? Stres z bawieniem, a jednocześnie przekleństwem ludzkości? Jest to tylko pozorna sprzeczność. Kluczowym czynnikiem odróżniającym stres dobro od złego jest długość jego trwania oraz to, czy my umiemy sobie z nim poradzić. Jeżeli jeszcze raz przeniesiemy się w naszej wyobraźni do tego jaskiniowca, zobaczymy, że gdy nie niepokoją go niedźwiedzie, w swojej jaskini ma całkiem spokojne życie. Bez pośpiechu, bez groźby utraty pracy, bez stremy podczas wystąpień publicznych i długich stresujących spotkań w pracy. Dla nas w XXI wieku takie sytuacje to codzienność. One powodują właśnie taki długotrwały stres, nadmierne wzbudzenie fizjologiczne lub, mówiąc bardziej obrazowo, funkcjonowanie naszego organizmu na podwyższonych obrotach. Jak wiemy, użytkowanie każdej maszyny w ten sposób powoduje szybkie zużycie i awarie. A wtedy już dalszy ciąg znamy. Nawet jeżeli, jeżeli nie zapadniemy na poważną chorobę, to i tak obniży się jakość naszego życia. Mogą pojawić się kłopoty z koncentracją, nauką, pamięcią. Długotrwały stres upośledza funkcjonowanie naszego mózgu. Mogą także być problemy z otoczeniem z najbliższymi, prawda? Jak najbardziej. Więc stresowi trzeba zapobiegać, zmniejszać, łagodzić jego skutki. Jak to zrobić? Chyba nie da się tak po prostu nie stresować. Tak po prostu rzeczywiście się nie da. Yy, niestety wielu lekarzy daje swoim pacjentom taką radę, proszę się nie denerwować. Dla pacjenta mało to oznacza, bo zwykle nie wie jak ma to zrobić. Tymczasem opracowano już wiele metod walki ze stresem, które są naprawdę skuteczne. Warto zatem trenować sport, dlatego, że niemal każde ćwiczenia pomagają odreagować negatywną energię. Jeżeli cierpimy jednak na bóle spowodowane napięciem mięśni, lepiej postawić na pływanie i spacery. Bardzo jest ważne to, aby nie zapominać o śnie. To pozwala zapomnieć o problemach i szybko zregenerować siły. Jest to nasz taki naturalny, przeciwstresowy mechanizm obronny. Można również zastosować dietę wzmacniającą nerwy. Powinna być ona przede wszystkim bardzo urozmaicona. Posiłki dla zestresowanych powinny zawierać sporą dawkę magnesu i witamin z grupy B, można również sięgnąć po zioła oraz muzykę relaksacyjną. Psycholodzy już dawno stwierdzili, że stres jest nieodłącznym czynnikiem codziennej rzeczywistości. Nie jesteśmy w stanie go wyeliminować, dlatego każdy powinien znać sposoby, aby ograniczyć jego negatywne skutki oraz w miarę możliwości zredukować. Dlatego, nasz drogi słuchaczu, mam nadzieję, że zapamiętałeś wszystkie porady naszej psychologa Agnieszki Żydonis, a także inni słuchacze naszej audycji Radioterapia. Pamiętajmy, że każdy powinien znać sposoby, aby ograniczyć negatywne skutki stresu. Dziś to wszystko. Rozmawiałyśmy o stresie. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Radioterapia.